Polskiego Radia Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest piąta. w Czas na serwis trójki. Przedstawia Anna Kowalik-Brankati. Jest decyzja w sprawie tańszego paliwa. Rząd przedłuża tarcze CPN do połowy maja. Zbiórka Łatwoganga bije rekordy. Już ponad 282 miliony złotych dla dzieci chorych na raka. Przed sądem federalnym stanął mężczyzna, który wtargnął na bal korespondentów. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta USA. Do 15 maja minister finansów przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa. To odpowiedź na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. Program ceny paliwa niżej będzie utrzymywany tak długo, jak długo sytuacja międzynarodowa nie zostanie uznana za stabilną. Na dziś nie ma przesłanek do rezygnacji z programu. Powiedział rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna. Dziś litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,21 zł, 98, 6,72 zł, a oleju napędowego 7,12 zł. Organizatorzy zbiórki charytatywnej Łatwoganga nadal liczą wpływy. W ciągu dziewięciu dni transmisji internetowej Piotr Łatwogang Garkowski, wspierany przez popularne osoby, zebrał ponad 282 miliony złotych. Pieniądze będą przeznaczone na, na leczenie i rehabilitację dzieci chorujących na raka. To element akcji Dis na raka fundacji Cancer Fighters. Na początku mieli proste hasło. A po dziewięciu dniach transmisji tak cieszyli się z zebrania dwustu 50 milionów złotych. Kolegów i koleżanek z onkologii! Kończęłam streama, to od razu mi łzy leciały. Komentowała 19-letnia Zuzia z przyrądka nadziei we Wrocławiu. Jestem po przeszczepie 4 lata już mam dwie endoprotezy w biodrach. I teraz kolana też mi się psują. Leczenie powikłań to też są koszty, które niestety, ale są wysokie. Tłumaczy onkolog Monika Mielcarek-Siedziuk. Rehabilitacja, do której potrzebujemy sprzęt, jak i ludzi. Prezes i założyciel Cancel Fighters Marek Kopyść. Bardzo się cieszę, jako osoba po chorobie nowotworowej, że jest to po prostu pokazane na piedestał, że możemy się zjednoczyć. Internetowa zbiórka robi wrażenie nie tylko w Polsce. Łatwo ustanowił nie tylko rekord Guinnessa, ale też pobił rekord zbiórki jednego z najpopularniejszych amerykańskich youtuberów Mistera Abista, Mariusz Pieśniewski Polskie Radio. Polska 2050 będzie głosować za odrzuceniem wniosku o wotum nieufności dla minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda wzięła udział w posiedzeniu klubu tej partii. Nie stawiła się natomiast ministra klimatu. Polska 2050 chce dać Paulinie Henik-Klosce jeszcze jedną szansę. Na czwartek zwołano jeszcze jedno posiedzenie, na którym zapadnie ostateczna decyzja, mówi szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To jest czas na namysł i rozmowę w klubu.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 Paulina Henik-Kloska spotkała się natomiast z przedstawicielami klubu PSL. Po tym spotkaniu ludowcy zapowiedzieli, że będą głosować w obronie ministra klimatu. Wniosek o wotum nieufności złożyły PiS i Konfederacja. Głosowanie w czwartek. Zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta Donalda Trumpa usłyszał mężczyzna, który wtargnął na uroczystą kolację Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. 31-letni Cole Allen stanął przed sądem federalnym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prokuratura postawiła napastnikowi łącznie trzy zarzuty federalne. Oprócz usiłowania zamachu na prezydenta Allen odpowie za przewóz broni lub amunicji przez granice stanowe z zamiarem popełnienia przestępstwa. Za usiłowanie zamachu na Trumpa grozi mu dożywocie. Za przewóz broni do 10 lat więzienia. Podczas poniedziałkowej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 W ramach przebudowy powstanie siedem nowoczesnych peronów, tunel łączący ulicę kijowską z żupniczą, oraz bezpośredni łącznik z metrem przy przystanku stadion. Prace mają zakończyć się do 2029 roku. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Dziś słonecznie, choć w ciągu dnia, zwłaszcza na północy, północnym wschodzie i w centrum będzie się chmurzyć. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu oraz miejscami na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu może przelotnie popadać deszcz. I też deszcz ze śniegiem. Co to za prognoza pogody? no dobrze, na 28 kwietnia. Dziś od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10 na wschodzie, pogóżu i Wybrzeżu, około 13 w centrum, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 15 stopni Celsjusza. Dzień dobry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sześć minut po godzinie piątej. Trójkowy budzik. No i witamy we wtorek. Bo jaśnieje, Baranki, obłoczki na niebie różowieją. No jak nic, niech ten wtorek będzie na blondie. 10 minut po godzinie 5. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się, mówimy Państwu dzień dobry. między wrzaskami i krzykami, jak przed chwilą Kings of Leon, to na dzień dobry, no i jak w piosence w czerniej nocy, aż do czerwonego światła ranka. Zdaje się, że to teraz w wielu miejscach za oknem na myśliwieckiej od wschodniej strony rzeczywiście tak jest. Gdyby państwo chcieli dać wyraz porannemu sygnałowi Obudzności, bardzo proszę, mailowo budzik małpa SMS-owo 71335, telefonicznie 2273. No sprawdzimy, kto dziś będzie tym przodownikiem. Kto już obudzony, kto zadowolony, kto uśmiechnięty, kto jako żyw do pracy. Bezpieczeństwie, bo dziś Światowy Dzień Bezpieczeństwa Ochrony Zdrowia w pracy. O tym jeszcze będziemy mówić. No to co, muszę chyba przypomnieć? Budzik małpa polskie radio.pl, mailowo 71335 drogą SMSową i dwie dwójki, 7 trójek telefonicznie. Trzy szybkie, ciach, ciach Śpiewam cię, smutek, twój strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci Jerzyn na pociechę jedz. Czas, każdy dzień. Coś... I ja też oczami wyobraźni spoglądam, kto jest w środku. Dzień dobry, witam się w polu, pędząc na autobus do pracy. Miłego dnia dla wszystkich, to od pani Eli. Już po porannym tapetowaniu, jako się przyjęło bardzo dobrze. Pani Ela jako pierwsza dziś mailowo, sms-owo. Panie Górą, proszę bardzo, pani Maria, muzyczne blondy na dzień dobry, jak znalazł z uśmiechami plus sześć. Kwiaty pod agrowłókniną no, Gdzie przymrozek Bardzo dziękujemy Pani Mariusz za przypomnienie I za te jak mnie mam ciepłe życzenia Plus 6, a czy ciepło u Pana Marcina Z Bochni, który w drodze do Krakowa Dzień dobry Panie Marcinie Dzień dobry Panie Piotrze No Ciepło, albowiem troszeczkę pochmurno było I mamy całe plus 3 na polu Ciepło inaczej znaczy się Plus 3 <śmiech> na polu, codziennie do pracy a, Z Bochni do Krakowa? Tak, codziennie, codziennie, codziennie To co to za od... tak wcześnie rano wstaje? Eee, branża kanalarska mhm. Jest pan takim tak serialowym norkiem No, może nie do końca, ale dużo mamy wspólnego ze sobą od, od ilu pan mówi? Od 20 lat? Od 20 lat dojeżdżam do Krakowa, a w tej firmie, w której w tym momencie pracuję, no to też będzie już nie więcej niż 20 lat mhm. A tutaj będzie jest 19 I Jak rozumiem, prace inżynieryjne, tak? Wodkan? Tak, tak, tak. głównie Taka branża i głównie taka to. robota I od której do której? Od szóstej do czternastej, a jak trzeba, to i dłużej. A, czyli jak pan wraca z Krakowa do Bochni, to popołudniówki pan słucha w trójce. A jak najbardziej. Świetnie. A, a, albo albo e, innych audycji... Nawet mi się zdarza o powtórkę zazrywki czasami zaharza. A, to wcześniej, dobra, to szef nie słucha jak to wcześniej, to, to jeszcze koło 13, 14. no nie, to dobrze, to dobrze jest. Taka trasa z Bochni do Krakowa o tej porze, to ile zajmuje? Zgodnie z przepisami oczywiście, Zgodnie z przepisami oczywiście, jakieś 35 do 40 minut, z tym, że ja pracuję od strony wschodniej Krakowa, więc mm. praktycznie w samo miasto się nie zapuszczam. Więc... Ach, to wschodnia to strona, dobre. no, to dobrze, tam obwodnica teraz piękna, kawałeczek tej północnej, takiej brak tak, dobrze Ale mówię? Okolica Zielonki. Jeszcze... Tak, jeszcze trochę, jeszcze trochę brakuje, tam jest taki wielki węzeł mm -hmm. w Grębałowie, który jest w tym momencie w budowie i jeszcze pewien odcinek jest do zrobienia, ale podobno do końca roku ma być to zrobione i, mm. i już w ogóle będzie bajka, jeśli chodzi o objeżdżanie Krakowa. To co, co tam, w, w, w branża Wodkan? Pana tam się tak ociąga, że jeszcze nie, czy o co tam chodzi? <śmiech> ja myślę, że prace drogowo-mostowe w tym tak, momencie najbardziej już, leżą. Już kos kosmetyka, już tylko dopieszczanie. Tak. No dobrze. Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję za piękny ja sygnał. Udało się przełamać monopol, tak jak pan wcześniej powiedział. Ja bardzo się cieszę, jak witamy na budzikowym pokładzie wszystkich tych, którzy obudzeni w drodze do pracy właśnie taką energią zarażają pozostałych słuchaczy trójki. Bardzo się cieszę. No to trzy szybkie pierwsze rozdanie mamy za sobą. Bardzo się cieszę. Dwie panie i pan. A jak będzie w dogrywce, to już za kilka, kilkanaście minut. Na razie 20 minut po godzinie piątej w porannej trójce w budziku Morrissey. the world. Your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I pay. I wish, oh time, do as I wish, time, do as I wish, oh time, do as I wish, time, do as I wish, oh time, do as I wish, do as I wish. I spent the day in bed, you can please yourself, but I spent the day in bed, pillow, Like pillars, life ends in death So there's nothing wrong with being good to yourself Be good to yourself 23 minuty po godzinie 5 zaglądamy do kalendarza. Wtorek, 28 dzień kwietnia, słońce obudziło się już 10 minut temu, zajdzie przed 20, zatem dzień potrwa prawie 15 godzin. Urosło tego dnia i jeszcze, jak mówi klasyk, będzie ruść. 7 godzin dzień dłuższy od najkrótszego w roku. A dziś imieniny Ludwiki, Walerii i Pawła. No i zdaje się, że mamy potwierdzenie tego, co dziś pogodzie, bo mądrość ludowo-pogodowa mówi, że jeśli w święty Paweł śnieg albo deszcz pada, Dobrych się urodzajów spodziewać wypada. W prognozie pogody jak dziś, jak nic. Takie właśnie zjawiska. Zaglądamy do kalendarza i do kalendarza muzycznego, rzecz jasna. Jak zwykle te ważne wydarzenia z historii, wspomnienie artystów, którzy odeszli, którzy się urodzili, różnego rodzaju premier, koncertów, debiutów płytowych. No a na początek wspomnienie Lani Turnera, basista m.in. Steve Miller Band i Terry and the Pirates, zmarł w roku 2013. Steve Miller Band na otwarcie muzycznego trójkowego kalendarza. Miller Band na dobry początek muzycznego kalendarza. W 1917 roku urodził się Leonid Teliga, żeglarz, dziennikarz przypomnijmy, samotnie płynął kulę ziemską na jachcie Opty. W 1924 roku miała miejsce inauguracja działalności Banku Polskiego, będąca początkiem reformy grawskiego. W 1934 roku na okręciu został otwarty nowy port lotniczy, a w 1947 roku Thor Heyerdahl, norweski etnograf, wypłynął na tratwie Kontiki w podróż z Peru do Polinezji. W 1973 roku zmarł Jacques Maritain, francuski filozof, teolog i myśliciel, a w 1990 roku zniesiono święto 20. 22 2 lipca przywrócono święto narodowe 3 maja. W 2001 roku amerykański milioner Dennis Tito, pierwszy kosmiczny turysta rozpoczął swą podróż. W 2012 roku w Słubicach zmierzono rekordową w historii Polski temperaturę w kwietniu. Jakie to temperatury? O tym powiem za kilka chwil. A w roku 2021, 5 lat temu zmarł Michael Collins, amerykański astronauta, uczestnik pierwszej załogowej wyprawy na Księżyc. na no, w muzycznym kalendarzu mocniejsze uderzenie i wspomnienie. Steve Carey basista grupy Tirax zmarł 45 lat temu.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 No to jedziemy dalej. Jest 5.30, czas na skrót serwisu Anna Kowalik-Brangati. Do 15 maja minister finansów przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzę na paliwa. To odpowiedź na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dziś litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,21 zł, 98, 6,72 zł, diesla 7,12 zł. Głosowanie za wnioskami opozycji zawsze kończy się zawsze kończy współpracę koalicyjną, powiedział szef PSL-u. Władysław kosiniak Kamerz, pytany, czy koalicja zachowa jedność w głosowaniach nad wotum nieufności wobec ministry klimatu i zdrowia. Powiedział, że ta sprawa nie stanowi zagrożenia dla stabilności rządu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek, nie mówię już tylko o PSL-u, ale ktokolwiek z koalicji w jakiejś znaczącej formule chciał głosować wnioski opozycji. Nie sądzę, żeby... To stanowiło jakieś dzisiaj zagrożenie dla stabilności rządu. Ministra Paulina Henik-Kloska spotkała się wczoraj z władzami ludowców. Nie poszła natomiast